Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk. Dzień dobry. Coraz więcej poszkodowanych w aferze zonda krypto codziennie do prokuratury wpływa kilkaset zgłoszeń. Więcej powie o tym nasza reporterka. Mimo kompromisu w, PiS w pisie nie ustaje spór. Chodzi o stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Miliardy euro popłyną na Ukrainę. Kijów dostanie pożyczkę od Unii Europejskiej. Rurociąg przyjaźnie wznowił pracę. Będzie relacja naszego korespondenta. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Suma wydarzeń. Lawina zgłoszeń w prokuraturze. Śledczy ujawniają kolejne ustalenia w aferze zonda krypto. Pokrzywdzonych przybywa podobnie jak liczby pytań o mechanizm działania firmy. Rząd zapowiada, będzie trzecie podejście do ustawy o kryptoaktywach. Trwają prace nad kolejną wersją projektu. Własne pomysły na rozwiązanie tej sytuacji zgłaszają politycy Polski 2050 oraz Centrum. Jak mówią przedstawiciele koalicji rządowej, nie wyobrażają sobie, aby wobec skandalu wokół zonda krypto prezydent Karol Nawrocki zdecydował się na kolejne weto. tej sprawie przegląda się nasza reporterka Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. Powiedz, czy wiadomo, czy jest szansa, kiedy ten rynek kryptowalut będzie objęty kontrolą? Koalicji rządzącej zależy na tym, by było to jak najszybciej. Rzeczywiście trwają rządowe prace w tym zakresie nad trzecim projektem. Nie wiadomo, czy będzie to projekt dokładnie taki sam jak ten, który już dwukrotnie trafiał na biurko prezydenta. Wiadomo za to, że jak tylko ustawa trafi do Sejmu, za nią zajmą się nią posłowie. Tak zapewniał marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty.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 Adam Gomoła z Polski 2050 przypomniał, że projekt autorstwa jego partii jest już gotowy. Od wielu miesięcy leży w sejmowej zamrażarce. No i jak mówił poseł, ma nadzieję, że dokładnie tymi rozwiązaniami zajmą się posłowie.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 restrykcyjne. Nad własnymi rozwiązaniami w tym zakresie pracuje też Centrum. Ryszard Petru uważa, że ten obszar należy bardzo szybko uregulować. Podkreślał, że w aferze zonda krypto jest po prostu coraz więcej pytań. Prezydent Nawrowski dwa razy zawetował ustawę. Jak tak się składa, że po, tuż po odrzuceniu weta znika prezes giełdy i znika pół miliarda złotych, a być może więcej. No, nie, To nie są przypadki. Nie wierzę też w przypadek yy, jeżeli chodzi o kwestię związaną z tym, że w ostatniej chwili mówimy tylko o kwocie pół miliarda złotych, a może być znacznie więcej i nie może być też tak, że w momencie kiedy prokuratura zaczyna postępowanie, jeden musi się podać do dymisji, drugiego nie ma. Często jest tak, że w takich sytuacjach to nie przypadek, że komuś dajemy czas na niszczenie dokumentów. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że prokuratura sprawdza, czy nie doszło do nielegalnego lobbingu politycznego w sprawie zonda Krypto podkreślił, że firmy mają prawo do sponsoringu, jednak konieczne jest sprawdzenie powiązań między wpłatami a decyzjami, wiceminister sprawiedliwości Dariusz Marzur zaznaczył, że z tego właśnie względu ta sprawa jest wątpliwa i wymagająca wyjaśnienia. Jeżeli ten podmiot uczestniczył w jakiś sposób w finansowaniu działań. Polityków i następnie ustawa, która mogłaby uporządkować jako prawne aspekty działania tego podmiotu jest wetowana przez jeden z podmiotów, który wcześniej osiągał określoną korzyść z działalności, no to, to jest to sytuacja na pewno taka wątpliwa i wymagająca wyjaśnienia. Do prokuratury zgłosiło się dotychczas ponad tysiąc osób poszkodowanych przez największą funkcjonującą w Polsce giełdę kryptowalut. Poszkodowani w tej sprawie są także sportowcy, medaliści, inni czołowi, reprezentanci Polski z ostatnich zimowych igrzysk, którzy mieli właśnie obiecane nagrody w kryptowalutach. Szef resortu sportu Jakub Rotnicki wezwał na piątek na naradę prezesów związków sportowych. Giełda Zonda Krypto jest bowiem sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wiceminister sportu Piotr Borys powiedział, że należy pilnie nie tylko wyjaśnić tę sytuację, ale też wyciągnąć wnioski na przyszłość. I o tym będzie mowa podczas tego piątkowego spotkania. Zdaniem wiceministra, prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz powinien się już dawno podać do dymisji. Prezes Piesiewicz podjął de facto jednoosobową decyzję. Wprowadził myślę, że w błąd swoje środowisko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 Mnożą się pytania wokół zonda krypto. Tej sprawie przegląda się Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Na zamieszaniu wokół aktywów tej firmy cierpią sportowcy. Zwracał uwagę na naszej antenie Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie i doradca ministra sportu. Dlatego, jak przekonywał nasz gość, neon tej firmy powinien zniknąć z Centrum Olimpijskiego w Warszawie, a prezes pko u powinien podać się do dymisji. Ja mówię tylko, jakie historie i jakie historie wiążą się z olimpizmem i jak bardzo ważne jest to i miejsce, i ruch dla całego polskiego sportu. I potraktowanie tego jako czegoś na sprzedaż, potraktowanie tego jako trampoliny do własnej kariery e, politycznej, do e, zasilenia sobie konta stutysięcznymi pensjami, do, krótko mówiąc, promowania i własnej osoby i wartości, które są dalekie od olimpizmu, no to jest coś, czemu co, co, co dzisiaj trzeba powiedzieć stop i czego jest już e, za wiele. Prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz nie zamierza składać rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Jak wynika z jego deklaracji Polski Komitet Olimpijski nie planuje też zerwania umowy z zonda krypto. Pomimo porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim spór w Prawie i Sprawiedliwości nie ma końca. Politycy tej partii wciąż prowadzą publicznie wymianę zdań. Niektórzy kwestionują przywództwo prezesa ugrupowania. Na słabnącą pozycję Jarosława Kaczyńskiego w partii zwraca uwagę senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Prezes Kaczyński przed tym nocnym spotkaniem z Mateuszem Morawieckim mówił nie możecie zarejestrować stowarzyszenia, a później jak już się dowiedział, że jest zarejestrowane musicie wybrać albo stowarzyszenie, albo partia. Co mówił po nocnym spotkaniu? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stowarzyszenie było. Prezes Kaczyński dokonał reiterady i w sposób taki symboliczny podważył własne przywództwo w PiSie. Rozłam nam nie grozi, deklaruje Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodaje politykom jego partii niezależnie od różnic prześwieca wspólny cel. Jakieś dyskusje między poszczególnymi politykami w każdym ugrupowaniu się zdarzają. Wszyscy wiemy jedno. Dziś naszym szefem jest Jarosław Kaczyński, dziś naszym kandydatem jest na premiera jest Przemysław Czarnek i wszyscy zarówno Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak, Bartosz Kownacki, wszyscy będą wspierali Przemysława w tym, żeby prawo i sprawiedliwość miało swojego premiera za półtora roku, że Polska wygrała. Prawo i sprawiedliwość jest w sytuacji przesilenia. Tak sytuację w pisie komentowała na naszej antenie profesor Renata mieńkowska norkiene z Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem politolożki Jarosław Kaczyński zmienił na razie zdanie o stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Zrobił to pod wpływem Adama Bielana. Jarosław Kaczyński jest chyba raczej takim człowiekiem, który zaczyna od nie, a potem ewentualnie powolutku przechodzi do być może, jednak niekoniecznie nie niż najpierw tak, ale. Więc ja myślę, że z tej perspektywy to rzeczywiście ta jego pierwsza reakcja była wynikiem po prostu tego, że no że podnieśli panikę. Natomiast proszę zauważyć, że bardzo istotną rolę odegrała Adam Bielan, który jest jednak bliższy opcji Morawieckiego, od tego zacznijmy, ale po drugie to jest człowiek od kryzysów, człowiek od wizerunku, spin doktor pisowski i człowiek, któremu Jarosław Kaczyński ufa. Więc obecność Bielana na tym spotkaniu z Morawieckim i te długogodzinne spotkanie to był też moment, w którym jak sądzę Jarosław Kaczyński usłyszał od Bielana, że to wcale nie jest takie złe, żeby to stowarzyszenie funkcjonowało w ramach PiS-u. Mówiła politolożka profesor Renata mieńkowska norkiene Podczas poniedziałkowego spotkania politycy ustalili, że członkowie stowarzyszenia wejdą do Rady Eksperckiej w ramach PiSu. Inicjatywa Mateusza Morawieckiego nie będzie tworzyła struktur lokalnych, ani nie będzie powoływała pełnomocników. O tym, kto dołączy do Rady Eksperckiej zdecyduje prezydium Komitetu Politycznego. Czarne chmury zbierają się nad ministerką klimatu. Nad wotum nieufności wobec Pauliny Kloski w przyszłym tygodniu będzie głosował Sejm. Jej odwołania domaga się opozycja. Głosowanie zapowiada się ciekawie, bo nie wiadomo jak zachowają się posłowie PSL-u, a przede wszystkim Polski 2050. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Powiedz proszę, jaki może być wynik tego głosowania? Czy oponenci szefowej resortu klimatu trwają przy swoich racjach? Wydaje się, że przynajmniej jeden z klubów nieco łagodzi swój przekaz, mowa o PSL-u. W ubiegłym tygodniu, gdy pytałem polityków tego ugrupowania, jak zagłosują, odpowiadali, czekamy na to, żeby minister przyszła na spotkanie z naszymi przedstawicielami i odpowiedziała na pytania, na nasze pytania i dopiero po wysłuchaniu tego, co ma do powiedzenia, podejmiemy decyzję. Dziś natomiast politycy PSL-u mówią tak, jak to powiedział w Polskim Radiu 24 o poranku wiceminister cyfryzacji, Rafał Rosiński, a mianowicie, że będą głosować się za jednością, a więc niezależnie od oceny minister klimatu staną w jej obronie. Myślę, że te pytania w związku między innymi z programem Czyste Powietrze, czy systemem kaucyjnym, czy sprawami dotyczącymi łowiectwa padną, bo nie ukrywam i wielu naszych posłów także medialnie się na ten temat wypowiada. Są określone zastrzeżenia czy wątpliwości, czy zapytania można powiedzieć. My mówimy od samego początku, jesteśmy w tej koalicji rządzącej, mówiliśmy się na te cztery lata także z wyborcami, że do końca tej kadencji będziemy realizować swój program. Natomiast drugi z klubów, który ma zastrzeżenia do działania minister klimatu, a więc Polska 2050, no to ugrupowanie podobnie jak PSL, oczekuje, że minister stawi się na tym spotkaniu 27 kwietnia w Sejmie. Natomiast wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 mówi, że jeśli minister klimatu nie przyjdzie, no to sama wystawi się na pewne ryzyko.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 Bo Polska 2050 nie wyklucza, że jeśli minister nie stawi się na tym spotkaniu, no to partia ta zagłosuje za jej odwołaniem. Ale posłowie Klubu Centrum uważają, że minister nie powinna przychodzić 27 kwietnia do Sejmu, aby spotykać się, aby rozmawiać z przedstawicielami PSL-u czy Polski 2050. Żaneta Cwalina-Śliwowska, więc posłanka Klubu Centrum, do którego należy Paulina Henik-Kloska, przypomina, że przecież minister klimatu zaprosi Przedstawicieli wszystkich klubów koalicji rządowej na rozmowę do gmachu resortu no i skoro Polska 2050 nie przyszła to oznacza, że partii tej nie zależy tak naprawdę na merytorycznych rozmowach dotyczących właśnie działań, które podejmuje Ministerstwo Klimatu.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 Opozycja oczywiście życzyłaby sobie tego, aby przynajmniej jeden z klubów koalicji rządowej poparł jej wniosek, bo dzięki temu dałoby się odwołać minister klimatu. Natomiast nawet posłowie opozycji, chociażby Michał Wawer z Konfederacji, no spodziewają się, że jak już dojdzie do tego finalnego głosowania, to koalicja rządowa obroni minister klimatu.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 No i Koalicja Obywatelska i Lewica również mówią i mają taką nadzieję, że ci koalicjanci, którzy dziś nieco pomachują szabelką, gdy dojdzie do tego finalnego głosowania, no przynajmniej wstrzymają się od głosu, co będzie oznaczało, że minister klimatu zachowa stanowisko. Przypomnę, że do tego głosowania nad wotum nieufności dla minister klimatu ma dojść na najbliższym posiedzeniu Sejmu, a to odbędzie się w przyszłym tygodniu. A przed tym głosowaniem politycy Polski 2050 PSL-u chcą porozmawiać z ministerką klimatu. Opinie polityków na ten temat zebrał dla nas Michał Fabisiak. Dziękujemy. Suma wydarzeń. Wciąż bez przełomu w proteście szpitali powiatowych trwa trzeci dzień czarnego tygodnia. To sprzeciw wobec pogarszającej się sytuacji finansowej w ochronie zdrowia. Protest obserwuje Martyna Szymczakowska.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 a co to jest szpital specjalistyczny i czemu on ma służyć. nie wykluczają zaostrzenia protestu. Na razie nie mówią, w jakiej formie miałoby się to stać. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W proteście bierze udział m.in. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu. Kwadrans przed południem, personel medyczny ubrany w czarną odzież wyszedł przed budynek. Lekarze, pielęgniarki i diagności stali w milczeniu przez minutę. Był to kolejny etap protestu. Więcej o tym Grażyna Ślęza jak Wójcik z Polskiego Radia Kielce. W tym gronie byli lekarze, pielęgniarki, a także Beata Wiater, zastępca dyrektora szpitala powiatowego, która powiedziała, że ta symboliczna cisza wyraża stosunek do obecnej sytuacji w służbie zdrowia. Podkreśliła, że umowa podpisana w grudniu ubiegłego roku przez szpital z nfz była zupełnie inna. Za nadwykonania miały być zwrócone pieniądze, a teraz fundusz proponuje m.in. 60% zwrotu za kolonoskopię, a 50% za gastroskopię. My dopłacamy do pacjenta za nadwykonania, a mamy te nadwykonania. Mamy, bo są potworne kolejki, więc wiadomo, że to wydłuży te kolejki jeszcze, jeszcze, jeszcze. Lekarz Irena Łabucka powiedziała, że wzięła udział w tym proteście, aby zamanifestować, że z usługami medycznymi jest coraz gorzej, co odczuwają zarówno pacjenci, jak i kadra medyczna. Pod względem ograniczenia dostępu do świadczeń, dostępu do badań obrazowych, ogromne kolejki, jak pacjent z nie może się dostać na tomograf, na rezonans to przyjdzie na sor i coś z nim trzeba zrobić, więc nasi lekarze dyżurni już pękają w szwach. Z sandomierza, Grażyna naszam Zagwójcik, polskie radio Kielce. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Obecność Polski w G20 to symbol sukcesu naszej transformacji powiedział minister finansów Andrzej Domański podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W ubiegłym tygodniu w Waszyngtonie szef resortu finansów reprezentował nasz kraj podczas spotkania szefów resortu finansów i prezesów banków centralnych G20. Jak mówił zaproszenie do tego grona świadczą o naszej obecnej pozycji międzynarodowej. To jest pewnego rodzaju symbol który stał się udziałem Polaków sukcesu tych 37 lat. To, myślę, takie również realne uznanie skali, siły naszej gospodarki, sukcesu naszej transformacji. I myślę, że to, że jesteśmy na G20 to również znak tego, że Polska przestaje być jedynie obserwatorem globalnych procesów. Dziś wspólnie współtworzymy kierunek, nadajemy drogę. Jednak, jak mówił minister Domański, nasza pozycja zależy od tego, jak radzimy sobie z obecnymi wyzwaniami. Tutaj oczywiście ceny energii będą dla polskiej gospodarki absolutnie najważniejsze, bo trudno sobie wyobrazić powtórzenie sukcesu minionych 37 lat w gospodarce, która ma drugie czy trzecie najwyższe ceny energii w tej chwili w Europie. Dlatego transformacja energetyczna jest priorytetem naszego rządu. Dlatego inwestujemy w onshore, offshore magazyny energii. Z całą pewnością również energetykę jądrową. Tu widzimy przyszłość. G20 to organizacja, która skupia 20 największych gospodarek świata. Polska weźmie też udział w tegorocznym szczecie organizacji na Florydzie. Zaplanowano go na grudzień. Polski potencjał gospodarczy to jeden z głównych tematów 18 Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Patronem wydarzenia jest Polskie Radio. Benzyna nieco droższa, diesel będzie tańszy. Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. Limit dla benzyny 95 wyniesie 5,97 zł za litr. Dla 98-oktanowej 6,56. W przypadku oleju napędowego cena maksymalna spadnie do 6,71 zł. Maksymalne stawki to skutek dalszego funkcjonowania pakietu ceny paliw niżej. Wprowadził go rząd przed Wielkanocą, po tym jak wybuchł kryzys w cieśninie Ormus. Polski rząd z uwagą śledzi doniesienia z Bliskiego Wschodu, tak zapewnia wica Monus Stanisław Wziątek. Podkreśla, że skutki przedłużającego się konfliktu nikomu nie służą, zwłaszcza zwykłym obywatelom. Konflikt na Bliskim Wschodzie ma swoje konsekwencje i rzutuje nie tylko na ceny ropy, ale także na niepokój, który przekłada się na w ogóle rozwój gospodarczy. Cały ten obszar jest wyłączony z ruchu gospodarczego, jest wyłączony z ruchu turystycznego. Dobrze, że pan prezydent Trump zmienił swoją decyzję, przedłużając rozejm, bo jest potrzebny czas do tego, żeby wypracować to porozumienie takie komplementarne. Wiceszef Monu dodał, że obie strony będą musiały zmierzyć się ze swoimi ambicjami i spróbować rozmawiać o zakończeniu konfliktu, który negatywnie wpływa na cały świat. Ten przedłużający się stan wojny trochę zaskoczył pana prezydenta Trumpa. Spodziewał się, że raczej to pójdzie szybko. Iran okazał się odporny i to musi także nastąpić w kategoriach pewnej zmiany myślenia Stanów Zjednoczonych, wiedząc, że to jest trudny przeciwnik. Na pewno Stany Zjednoczone i Iran będą musiały pójść na kompromis. Rozejm na Bliskim Wschodzie został przedłużony, ale strony wciąż nie usiadły do dalszych Rokowań. W magazynie przenosimy się na Węgry. Rosyjska ropa znów płynie rurociągiem przyjaźń. Tę informację potwierdza Budapeszt. Uruchomienie tranzytu było warunkiem wycofania węgierskiego weta wobec unijnej pożyczki na pomoc dla Ukrainy. Łączymy się z naszym korespondentem w Budapeszcie, Piotrem Piętką. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Powiedz jak ta sprawa jest komentowana nad Dunajem i kiedy ropa dotrze na Węgry? No, właśnie, jeszcze ta ropa nie dotarła. Na razie mamy oficjalne potwierdzenie od ministra do spraw europejskich Janusza Boki, że rurociąg został naprawiony i rzeczywiście uruchomiony ten tranzyt rosyjskiej ropy. Natomiast ma ona dotrzeć prawdopodobnie albo dzisiaj wieczorem i w nocy, albo jutro rano. No to są problemy techniczne. To jest techniczny rozruch tego rurociągu. To jest najpierw wprowadzenie odpowiedniego ciśnienia, więc, więc jakby to jest normalne. Natomiast o tym uruchomieniu rurociągu przyjaźń mówi się już od co najmniej kilku dni, już tak powiedzmy w konkretach, bo na początku zeszłego tygodnia powiedział o tym prezydent Wołodymyr Załoński, że do końca kwietnia zostanie on uruchomiony. Potem w poniedziałek już się mówiło, że właściwie nie ma żadnych przeszkód technicznych i Ukraińcy będą uruchamiali w najbliższych godzinach. To też było enigmatyczne, natomiast dzisiaj rano rzeczywiście najpierw strona ukraińska, a potem Węgrzy także potwierdzili, że najpierw, że nie ma technicznych problemów, że będzie to zrobione w najbliższych godzinach, a mniej więcej o 11.35 z tego co wiemy, ten ten rurociąg ruszył. Także, tak jak powiedziałem, za kilka, kilkanaście godzin ropa przypłynie. Jak się komentuje, na razie spokojnie, bo jakoś węgierska gospodarka funkcjonowała bez tej rosyjskiej ropy przez te e, kilka miesięcy. Od 27 stycznia rurociąg przyjaźń nie działa. E, skomentował to właśnie Janusz Błoka. E, oczywiście w tonie, którym znamy od wielu, wielu miesięcy e, z retoryki węgierskiego rządu najpierw radość, że, że, że rzeczywiście ta ropa płynie, że że nie będzie problemu. A potem takie złośliwe dodanie, że jak Ukraińcom zabrakło pieniędzy, no to puścili ropę, a nam nie zabrakło ropy. Ta wojna między Ukrainą a Węgrami, mówię wojna dyplomatyczna na słowa, trwa od wielu miesięcy. Ona była główną osią kampanii Wiktora Orbana i jego Fidesu, ale jak wiemy Viktor Orban przegrał te wybory z Kretesem, no i z tego co wiemy wycofał się także z weta do pożyczki unijnej. To też zapowiadał przyszły premier Peter Modior. On mówił od samego początku, że to weto było bezsensowne, skoro wcześniej Viktor Orban zgodził się na, na, na tę pożyczkę, ale z opcją wyjścia Węgier. Dlatego, dlatego bezsensowne było to, było to wyjście to weto. Na razie czekamy na jakiś, jakiś komentarz ze strony Petera Modiora, ale on zajmuje się przede wszystkim w tej chwili tworzeniem swojego rządu. Tranzyt rosyjskiej ropy przez Ukrainę na Węgry wznowiony. Dzięki temu Unia Europejska daje zielone światło dla pożyczki dla Kijowa. Rękę na pulsie w tej sprawie trzyma nasz korespondent na Węgrzech Piotr Piętka. Dziękujemy. Wznowienie dostaw ropy ma też inne skutki. Węgry zniosły weto w sprawie 20 pakietu sankcji wobec Rosji. Zgodę na nowe restrykcje wydali ambasadorowie państw Unii Europejskiej. Więcej wie Beata Płomecka.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 Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Rosja głównym zagrożeniem dla Niemiec. Tak zakłada pierwsza powojenna strategia zachodniego sąsiada naszego kraju. Jej przyjęcie ogłosił minister obrony. Boris Pistorius ujawnił część planów. Z Berlina Adam Górczewski. 200 tysięcy czynnych żołnierzy, 460 tysięcy razem z rezerwistami. Plany liczbowe Bundeswehry przedstawione przez ministra obrony są niższe od oczekiwań wojskowych, ale Boris Pistorius podkreślił, że to i tak więcej niż wynosi obecna liczba przewidzianych stanowisk. Dzięki sztucznej inteligencji i rozwojowi cyfrowych rozwiązań militarnych armia będzie rosła w obszarach, które dziś trudno szczegółowo przewidzieć. Polityk SPD przekazał, że pierwsza strategia wojskowa Niemiec przyjmuje za najbardziej realny atak ze strony Rosji, na co wskazują prowadzone akty rosyjskiego sabotażu i szpiegostwa. Nie będziemy tych planów ujawniać, bo równie dobrze moglibyśmy wpisać Władimira Putina na naszą listę mailingową. To by nas osłabiło i sprowadziło na nas zagrożenie, powiedział Boris Pistorius, podkreślając, że armia osobowo i sprzętowo ma być w pełni gotowa do obrony w 2029 roku. Eksperci komentują, że ten rok jest według ocen NATO najwcześniejszą datą gotowości Rosji do potencjalnego ataku na sojusz. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Suma wydarzeń Ponad 95% dzieci do pierwszego roku życia przejmuje szczepienia profilaktyczne. Tak wynika z pierwszej w historii kompleksowej kontroli kart szczepień. Wysoki wskaźnik wyszczepiania jest też w starszych grupach wiekowych. Mówił na naszej antenie przedstawiciel głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Sprawdziliśmy 18-19 roczników, które podlegają szczepieniom. I z naszych danych wynika, że przy szczepieniach obowiązkowych dzieci w pierwszym roku życia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 Pacjenci mogliby na przykład otrzymywać powiadomienie o terminie kolejnego szczepienia.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 Techniczna. Do najbliższej niedzieli potrwa Europejski Tydzień Szczepień. Jest obchodzony po raz dwudziesty pod hasłem szczepienia chronią wszystkie pokolenia. Ma przypominać o znaczeniu szczepień dla zdrowia osób w każdym wieku. W magazynie pozostał nam jeszcze jeden temat. Bardzo wdzięczny świstaki w Tatrach poczuły wiosnę i zaczynają wybudzać się po zimowym śnie. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego zauważyli pierwsze nory, z których zwierzęta wychodzą po ponad półrocznej hibernacji. Po zimie świstaki są mocno osłabione. Na powierzchni czekają na nie trudne warunki, drapieżniki i brak pożywienia. Dlatego postarajmy się ich nie płoszyć. Apeluje Tomasz Zając z Tatrzańskiego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 Kilogramów, a po wybudzeniu o połowę mniej. W popołudniowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Z najnowszymi informacjami wrócę do Państwa punktualnie o 17.00. Dorota Wojtalczyk do usłyszenia. To była suma wydarzeń.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 Uczymy jak pytać wprost, by władza wiedziała, że bacznie pilnuje jej to. Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Ogłoszenie społeczne. 32 minuty po godzinie 16. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24. majem Rożek Dzień dobry. Dzisiejszy program przygotowali Rafał Wardzyński i Agnieszka Wieczorek. A realizuje Paweł Szymankiewicz. Dzisiaj będziemy rozmawiać m.in. o przyjaźni na linii Budapeszt-Kijów, bo to koniec z blokadą pożyczki dla Ukrainy przez Węgry. Z kolei już rurociągiem przyjaźń płynie ropa. W związku z tym sytuacja powoli zaczyna wracać do normy. O tym już niedługo. Z kolei w kraju będziemy zaglądać m.in do łodzi, bo tam sukces policjantów, którzy no właśnie odzyskali figurki m.in. Misia Uszatka. No ale wcześniej zanim te informacje, to wcześniej pierwsza dziś rozmowa polityczna. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Marcin Zawada, witam Państwa. W naszym studiu Marek Krawczyk, wiceminister kultury Polska 2050. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. No to Panie Ministrze, no o Misiu Oszadku chciałbym porozmawiać, o tym odzyskanym Misiu Oszadku, ale niestety nie o tak miłych i sympatycznych rzeczach będziemy rozmawiać, ale o Chociaż Misiu Oszadek to też część kultury. I to dla pokolenia myślę że naszego i wielu naszych słuchaczy dość ważna postać yy, kultury yy, ale też o ważnych postaciach w polityce będę chciał z panem porozmawiać. Paulina Henning-Kloska ministra yy, klimatu. Podjęliście już decyzję jako Polska w 2050 jak się zachowacie podczas przyszłotygodniowego głosowania a propos przyszłości w resorcie pani minister. No głos do głosowania jeszcze chwila jest ponieważ ono odbędzie się z tego co wiem w czwartek yy, w tuż, przyszłym przed majówką, tygodniu, tuż przed majówką. Yy, Klub Polska 2050 poprosił jeszcze panią minister henning zaprosił na posiedzenie klubu parlamentarnego w poniedziałek po południu. Wiem, że wtedy pani minister też spotyka się z klubem parlamentarnym Polskiego Stronnictwa Ludowego. No, chcielibyśmy zadać kilka pytań. Mamy szereg wątpliwości. Wczorajszy dzień No jeszcze je, że tak powiem, pogłębił, no bo... Akcja CBA w całym kraju w ministerstwie. Mowa o programie Powietrza Kultury. Tak. Spowodowała, że, że tych pytań jest, jest więcej. No, bardzo liczymy na dobrą rozmowę z panią minister, tak żeby posłowie mogli podjąć e, decyzję, jak będą w czwartek głosować. Czyli nie przestraszliście się tych słów premiera, który w miniony piątek mówił o teście koalicyjnej i lojalności. To a propos głosowania wszyscy w koalicji za panią minister i premier powiedział: To będzie cytat dokładny, to do was, do waszego grupy. Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy. E, znaczy ja nie wiem, dlaczego pan premier formułuje tak daleko idące e, wnioski. Z tego co ja wiem, zawarto została umowa koalicyjna. Polska 2050 w żadnym, podkreślam w żadnym głosowaniu, nie głosowała e, inaczej niż umówiła się ze swoimi koalicjantami. E, wszystkich e, założeń tej umowy dochowujemy. I teraz, no nie wiem dlaczego obawy pana, pana premiera, że, że pan. mielibyśmy zrywać koalicję czy coś takiego. No na razie z całą pewnością wszystkie założenia umowy koalicyjnej, wszystkie nasze zobowiązania wypełniamy. Ja nie chcę tutaj szczerze mówiąc wskazywać innych koalicjantów, ale no, kilkakrotnie obserwowaliśmy jak lewica chociażby głosowała inaczej niż, no, nie niż koalicja i jakoś dzisiaj nie słyszę tych pytań kierowanych do lewicy, czy do polskiej Czy Też saludowego. kiedy na pana miejscu siedzieli politycy z lewicy, kiedy były te głosowania, o których pan mówi, dopytywałem ich o te same właśnie okay. inne kwestie. To, to po... bardzo się cieszę, natomiast y, jesteśmy ugrupowaniem, które działa z całą pewnością rozsądnie. Naszym celem nie jest absolutnie zrywanie koalicji, broń Boże, nam na tym nie zależy. Zależy nam na wyjaśnieniu co najmniej kilku kwestii z panią minister Henning-Kloską, ponieważ, no, jak państwo wiecie, program Czyste Powietrze nie, nie działa, tak jakbyśmy sobie tego wszystko, życzyli, najogólniej mówiąc, najdelikatniej mówiąc. Wiele osób zostało nabitych w butelkę, bardzo nas to martwi. No i też zakres tej kontroli, którą, że tak powiem, zaordynowała i o której poproszenie tych dokumentów zabezpieczenia poprosiła Prokuratura Europejska. To są jednak dokumenty sprzed objęcia rządów przez obecną koalicję sprzed 23 roku, ale też później. I to właśnie trzeba podkreślić, że to są sprawy, które dotyczą tak naprawdę dwóch Więc rządów. Więc dotyczą one, wszystko wskazuje na to, że dotyczą dwóch rządów. Wiem, że to jest problem z rozliczeniem i certyfikowaniem pieniędzy już po 23 roku wydawanych w ramach czystego I powietrza. I się służby, to testa... Część służb, która nad tym pracuje, jest też ta część polityczna. I do jeszcze jednego cytatu, panie ministrze, chciałem nawiązać. Ten cytat brzmi tak. Koalicja budowana na przemocy to droga do katastrofy. Katarzyna pełczyńska czyli liderka pana um, ugrupowania. Czy wy czujecie, że w tej koalicji jest przemoc? Że wy jesteście obiektem jakiejś przemocy, To nacisku, znaczy, No bo pan minister mówi to wprost. Z całą pewnością są sytuacje, które no stawiają znak zapytania. No chociażby w kontekście umowy koalicyjnej, którą żeśmy zawarli, jest chociażby wiele projektów składanych przez Polskę 2050, które z jakichś powodów nieznanych mi oczekują rok chociażby w Sejmie na dalsze procedowanie. Myślę tutaj o na przykład ustawie zakazującej używania smartfonów przez dzieci w szkołach. Bardzo ważna nasza ustawa, ale inna, która też okazuje się dzisiaj, jest tematem bardzo ważnym, czyli kwestia regulacji rynku kryptowalut. Przypominam, projekt, który złożyła Polska 2050 w Komisji Cyfryzacji, czeka już rok. I do tego projektu za moment przejdziemy, bo rząd też zaczyna mówić, że no kolejny swój projekt będzie przygotował. Do tego za chwilę przejdziemy, panie ministrze. I jeszcze ostatnia odsłona tej, hmm, jak to nazwać, trudnej współpracy w koalicji rządzącej, bo część polityków z pana formacji mówi, że jeżeli politycy z Polski dla 50 zagłosowaliby za tym wotum, czy chcieliby odwołania pani, pani minister, i jakieś konsekwencje wobec tego miałaby ponieść pani Katarzyna Pałczyńska na Łęcz, to wy będziecie się domagać odwołania marszałka Sejmu Wodzimierza czarzastego ze stanowiska i macie takie moce. Mówi mi kilkoro pana koleżanek i kolegów w, w Sejmie. Koalicy, koalicja no taka dość oryginalna. Konfederacja plus PiS, plus Polska w 2050 mogłaby to przeprowadzić na przykład Absolutnie. Szymon Hołownia w miejsce marszałka. Nie, nie. Absolutnie chce to. Szymon Hołownia na gruncie umowy koalicyjnej był marszałkiem Sejmu? Teraz na gruncie umowy koalicyjnej jest nim marszałek Włodzimierz Czerzasty i z całą pewnością Polska 2050 nie ma celu takiego, żeby odwoływać, też zamieniać marszałków. Absolutnie nie. Myśmy zawarli umowę koalicyjną, utrzymamy jej się. Chcielibyśmy, żeby wszystkie strony umowy koalicyjnej dochowały tym zapisom wierności i abyśmy do końca kadencji, mam nadzieję, że jak pozwolą wyborcy, również po najbliższych wyborach w przyszłym roku, dalej rządzili dobrze Polską. To czyli, jest nasz cel. Czyli moje pytanie, czy w majówkę będziemy mieli trzęsienie polityczne w Polsce, czy też nie? Odpowiada pan, że nie? Koalicja przetrwa, jak rozumiem. Koalicja przetrwa, ale ja chciałem też zwrócić, szanowni państwo, uwagę na arytmetykę głosowań nad wotum nieufności dla Pauliny Heninklowski. To nie nie jest tak, że Polska 2050 ma jakąkolwiek możliwość odwołania y, pani minister Heni Do tego nie wystarczy głosów naszego ugrupowania, więc wskazywanie, jakbyśmy my tutaj o tym decydowali, znaczy ja bardzo cieszę się, że tyle uwagi poświęcają nam dziennikarze i tak się interesują, jak chcemy głosować, jakie mamy motywacje, natomiast muszę Państwa zmartwić. No niestety nasze głosy nie pozwolą, czy też pozwolą właśnie nad tym wnioskiem w decydujący sposób zagłosować, więc tutaj nie ma takiego zagrożenia, że Polska 2050 może wpłynąć na to głosowanie, potrzebne są trudności, ewentualne... jak zagłosuje nie ma pewności, jak to głosuje. Znaczy, ja nie chcę przede wszystkim za moich kolegów na tydzień przed głosowaniem przesądzać tej sprawy. Jest przyszły tydzień, jest rozmowa z panią minister Henik kloską na naszym klubie w poniedziałek, no także bardzo dużo się jeszcze, jeszcze się wydarzy, natomiast nikt z nas nie chciałby doprowadzić do sytuacji zrywania koalicji. Podpisaliśmy tę umowę, jesteśmy wierni zapisom umowy koalicyjnej. To panie ministrze, czy kwestia zonda krypto to jest temat na komisję śledczą w polskim parlamencie? Znaczy na pewno skala oddziaływania tego, co się przy okazji z Krypa wydarzyło, czyli 350 milionów złotych, bo tak o takich mniej więcej pieniądzach mówimy, które mogli stracić Polacy. Dziesiątki tysięcy osób, które jednak korzystają z tego rynku, inwestują tam swoje oszczędności. To jest na pewno obszar, którym państwo się powinno zająć, dlatego bardzo ubolewam nad dwoma wetami prezydenta Nawrockiego, ale z drugiej strony, no, patrzę też na właśnie, o którym już powiedziałem, projekt Polski 2000 50, który rok oczekuje już w Komisji Cyfryzacji na rozpatrzenie. Jest to naprawdę dobry projekt i on jest też dobry w kontekście uwag, które formułował pan prezydent do tego projektu rządowego, który został ostatnio zawetowany. Także mam nadzieję, że koalicjanci również popatrzą z tej perspektywy na nasz projekt i no przede wszystkim uchwalimy dobre prawo, które zabezpieczy ludzi, którzy postanowili w kryptowaluty zainwestować w swoje oszczędności. Ale gdyby dzisiaj dochodziło do dyskusji wokół tego, czy ma to być Komisja Śledcza, czy też nie, to jako Polska w 2050 bylibyście za takim pomysłem? Czy, czy to nie jest na razie jeszcze taka sprawa, która... Znaczy dla mnie jest to bardzo Śledczej. niepokojąca sprawa, tym bardziej, że pojawiają się sygnały o zaangażowaniu rosyjskiej mafii. Wiemy też, że szereg... Yy, partii politycznych w polskim Sejmie, czy też osób zwią związanych z tymi partiami otrzymywało przelewy z tej firmy, no mnie to bardzo niepokoi jako wyborca, jako obywatela, jako polityka. Uważam, że jest to bardzo niepokojące i tę sprawę na pewno trzeba wyjaśnić. Prokuratura faktycznie pracuje już nad tym tematem, ale być może Komisja Śledcza to będzie rozwiązanie najskuteczniejsze, chociaż z przykrością muszę stwierdzić, że ostatnie Komisje Śledcze, które powoływał Sejm w bardzo ważnych sprawach, no nie dało. Niestety rezultatu taki, jaki byśmy pewnie wszyscy oczekiwali i mam wrażenie, że te sprawy ciągle jeszcze nie są wyjaśnione. Natomiast to nie jest problem pewnie z samej instytucji komisji śledczej, bo narzędzie jest skuteczne już to wielokrotnie w polskim parlamentarznie mnie nie to zostało pokazane. Więc no, będziemy się przyglądać i, i na pewno w, w duchu odpowiedzialności za Państwo będziemy głosować w, w takim głosowaniu powołującym komisję ewentualną komisję śledczą w sprawie zonda krypto. To panie ministrze, jako do wiceministra kultury teraz się zwracam. Kwestia opłaty... Szatek. Nie, to już mówiliśmy nie, dobrze, o tym. Cieszymy się, dobrze. że się odnalazł. Teraz rzecz Dobra. bardziej współczesna niż mi się usza. Tego opłata reprograficzna, czyli tak zwana rekompensata uczciwej kultury, czyli pieniądze, które od producentów sprzętu elektronicznego powinny trafiać do tych, którzy są twórcami treści. O tej opłacie mówi się co jakiś czas. Ten temat wraca. Miały być zapisy gotowe na początku tego roku. Mamy końcówkę kwietnia. Nie ma, tej, nie ma tych zmian. A te zmiany dotyczą chociażby nośników, bo w tej aktualizacji ostatnio to jest 2008 rok, prawie 20 lat temu. Mowa o płytach CD, tam jest o kasetach VHS, o magnetowidach. No świat się trochę zmienił. Kiedy smartfony, tablety też się pojawią, bo to dla dużej części no, branży wydawniczej, ale też dla tych, którzy są twórcami, bardzo ważny jest ten temat. No Bardzo ważne, Szanowni Państwo, wprowadzenie do rozporządzenia smartfonów, o których Pan wspomniał, no w zależności od stawki, która zostanie przyjęta, no to jest też no z jednej strony no, nowe źródło finansowania, czy też zapłaty wręcz artystom za ich twórczość, ale z drugiej strony to jest też dodatkowy koszt dla konsumentów. Staramy się to jak najbardziej zrównoważyć, ponieważ widzimy oczywiście sytuację, że za pewnego rodzaju użytek właśnie przy okazji tego typu narzędzi, jak smartfony, jak tablety, których dzisiaj w tym rozporządzeniu nie ma, jednak korzystamy z kultury Dzisiaj ludzie z telefonem czy tabletem w ręku spędzają bardzo dużo czasu, oglądają filmy, oglądają reportaże, jest jakaś oglądają. Jest jakiś czasowa, panie ministrze, że możemy powiedzieć, że tak jak miało być do początku tego roku, no to się nie udało. To nie wiem, do wakacji, do końca tego roku jest jakiś taki zakres czasowy, kiedy te konsultacje, bo kiedy dziennikarze pytają ministerstwo, ministerstwo mówi, konsultujemy, sprawdzamy, rozmawiamy, konsultujemy. Jest jakiś taki termin, kiedy te konsultacje e się skończą i kiedy będziemy. Dzisiaj mamy kwiecień bardzo zależy mi na tym, żeby do wakacji tę sprawę jednak już załatwić, ponieważ widzimy ciągle i rozumiemy oczekiwanie strony właśnie reprezentującej interesy artystów. Marek Krawczyk, wiceminister kultury, Polska 2050. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Życzę miłego. 24 pytania. Rozmowa polityczna. 47 minut po godzinie 16. Świata pogląd. Kolejna rozmowa polityczna wróci do nas po godzinie 17.30. Teraz sprawdzamy, co dzieje się za granicą. Ernest Zozuń razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Iran krytykuje decyzję Donalda Trumpa o przedłużeniu rozejmu i utrzymaniu blokady irańskich portów. Ten, i, ten rozejm na linii Iran-Stany Zjednoczone wydaje się być bardzo kruchy. A czego spodziewać się w najbliższym czasie? To znaczy, Ja bym go takim kruchym nie określał, bo Donald Trump jak na razie wygląda na to bardzo chce tego zawieszenia broni. Przed chwilą znalazłem informację, że pytany, czy usiłowały się różne agencje i gazety dowiadywać, jaki jest termin przedłużenia tego zawieszenia broni. No i z Białego Domu popłynęła informacja, że na razie terminu nie określono. Zatem no, patrzymy, co się będzie działo dalej. Donald Trump mówi, że w tej chwili przed duża to zawieszenie broni, będzie oczekiwał ze swoimi ewentualnymi działaniami na to, jakie rezultaty przyniosą rozmowy, których wszyscy oczekują. Wczoraj miały się one odbywać. J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, był właściwie na walizkach. Już leciał do Islamabadu na mhm. te rozmowy. Sam Donald Trump mówił, że J.D. Vance już wsiada do samolotu i leci. Później okazało się, że J.D. Vance jeszcze nie poleciał. Później powiedziano, że jeszcze ma jakieś spotkania w Białym Domu. Ostatecznie padła informacja, że na razie nie poleci, ponieważ nie zamierzają do Islamabadu wybierać się Irańczycy. I rzeczywiście ci wybierać się nie, zamier nie, nie zamierzają. No to znaczy, że nie na chcą razie. pokoju? Nie, myślę, że oni też chcą pokoju, tylko oni po prostu doskonale wiedzą, że mogą grać ostro prostej przyczyny, że Donaldowi Trumpowi na tym pokoju i na uspokojeniu sytuacji w regionie bardzo zależy. On ma problem z, w, z własnym wizerunkiem przed Amerykanami. Tylko 36% Amerykanów aprobuje jego działania jako prezydenta. W związku z czym to jest najniższe poparcie dla amerykańskiego prezydenta, dla Donalda Trumpa podczas, w ogóle jakiej, podczas jego rządzenia. tak Przy pierwszej swojej kadencji, jak i tej ma problem z tym, ponieważ 63% Amerykanów nie rozumie, nie aprobuje również tej wojny. W związku z czym no, stara się jak najszybciej zakończyć. Tym bardziej, że również uświadomiono mu skutki ekonomiczne tej wojny. I o ile być może sprawa Europy czy świata go nie interesuje, to interesuje go sprawa Amerykanów, którzy widzą wysokie ceny za paliwo na swoich stacjach benzynowych. No a to nie poprawia im nastroju i nastawienia do prezydenta. W związku z czym yy, Irańczycy doskonale wiedzą, że w tej chwili y, będą wybijali ze Stanów Zjednoczonych tyle, ile się da. Czyli warunki będą stawiali wysokie no i targowali będą się bardzo y, z amerykańskimi przedstawicielami, bo wiedzą, że im na tym pokoju zależy. Iran, i irańscy przedstawiciele, którzy dyskutują i negocjują ewentualne zawarcie pokoju i uspokoj tego konfliktu. Doskonale sobie zdają sprawę z sytuacji Donalda Trumpa i to nie jest tak, że wielka, silna Ameryka z samymi mocnymi kartami stoi naprzeciwko małego Iranu, który nie może i nie potrafi się bronić. Zrzucono na bardzo dużo bomb. Nie ma już w tej chwili struktur władzy. To wszystko jest nieprawda. Iran cały czas ma struktury władzy. Iran cały czas ma jeszcze bardzo dużo broni. Iran jest w stanie jeszcze w tej chwili nie poddawać się przez długie tygodnie. No i przede wszystkim Iran ma cieśninę Ormuz we swoim władaniu, która, właśnie, która jest tym nawet ma chyba większe znaczenie niż to, gdyby Iran w tej chwili miał bombę atomową. Ernest, spoglądamy, bo już pojawiło się hasło ROPA i ta ROPA również pojawia się w kontekście kolejnego zagadnienia. Mówimy o tym, że wróciła przyjaźń na linii Budapeszt-Kijów. Koniec z blokadą pożyczki dla Ukrainy. Węgry zgodziły się na to, żeby Ukraina otrzymała te 90 miliardów euro z Unii Europejskiej. Tym samym rozumiem w jakiś fantastyczny sposób udało się również odblokować rurociąg przyjaźń. To przypadek? Nie, to nie przypadek. Włodymir Zeleński jasno powiedział, że... No, to znaczy, on cały czas mówi, że rzeczywiście naprawiono. Wtedy, kiedy były wybory, mówił, że na razie się naprawić nie da. No, Ale to jasno daje do zrozumienia, że jednak ma w ręku ten kurek, na tej róże i tym kurkiem po prostu kręci. Nie, nie zawaha się go użyć. No i w tej chwili używa. Delegacja Komisji Europejskiej zaraz po wyborach węgierskich poleciała do Budapesztu. No i rozmawiała z Peterem Madziarem. Nie było jakichś jasnych komunikatów co do ustaleń, no ale myślę, że po tym co dzieje się w politycznej rzeczywistości, myślę możemy wnioskować, że ustalenia były takie. Peter Madziar obejmuje urząd premiera w Budapeszcie przestaje w imieniu Węgier blokować pożyczkę dla Ukrainy, no a Ukraina w zamian odkręca ten kurek z ropą przez rurociąg przyjaźń. No i Węgry mają paliwo, które jest im potrzebne, bo w tej chwili cały czas zaopatrują się ze strony rosyjskiej. Peter Madziar oczywiście mówi, że będzie dążył do dywersyfikacji zaopatrzenia w surowce energetyczne, również z innych stron, no ale sam doskonale wiesz i państwo również, że to nie jest tak, że jednego dnia można to przełączyć. Jednak trzeba pewne działania wykonać i to parę miesięcy musi potrwać, żeby z paliwa rosyjskiego zrezygnować. Zresztą Peter Maciar tak też targuje się z Komisją Europejską, bo chce ten czas jak najbardziej wydłużyć, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że od tej rosyjskiej ropy odchodzi Należy. No i łącząc jakby te wątki, Kijów chce dać nowy impuls w negocjacjach pokojowych, chce włączyć do tych negocjacji Turcję i rozumiem, że na tym niezależnym tureckim terenie Władimir Załęski chce zorganizować spotkanie z Władimirem Putinem. Co ty na to? No, To niestety, mam wrażenie, jest niemożliwe w tej chwili. Minister Sibicha dzisiaj w wywiadzie radiowym rzucił taką propozycję i powiedział, że Ukraina zwróciła się do Turcji z prośbą o zorganizowanie takiego spotkania. Nie mówił nic o odpowiedzi. Myślę, że nawet jeśli Turcja odpowie i nawet jeśli Turcja roześle noty dyplomatyczne, czyli skontaktuje się z Kremlem i zapyta, czy spotkanie takie jest możliwe, no to uzyska Kremla jakąś wymijającą odpowiedź, że oczywiście tak, ale i tych ale będzie tyle, że mhm. na razie do spotkania dojść nie będzie mogło. Natomiast y, myślę, że minister Sibicha doskonale sobie z tego zdaje sprawę, bo jest wytrawnym dyplomatą, ale y, w obecnej sytuacji, kiedy cały świat patrzy na Bliski Wschód i na to, co dzieje się w Iranie i co dzieje się na linii Stany Zjednoczone Iran, Ukraińcy po prostu szukają sposobu, żeby przypomnieć o sobie, bo przecież za ta wojna na Bliskim Wschodzie się zaczęła. Rozmawialiśmy o tym. No i Amerykanie także byli zaangażowani w negocjacje z Ukrainą i z Rosjanami. To się odbywało, przypomnę Państwu, w taki trochę koślawy sposób, bo ci Amerykanie w jednym, przy jednym stoliku rozmawiali z Ukraińcami, a przy drugim stoliku rozmawiali z Rosjanami. Później próbowali wymieniać się tymi informacjami, żeby cokolwiek ustalić. Ukraińcy mówili pokazywali, że bardzo chętni są do tych rozmów, do ustaleń i do tego, by pokój zawierać. Rosjanie składali podobne deklaracje, ale tydzień po tygodniu, kiedy rozmawialiśmy o tych rozmowach, komunikaty stamtąd płynęły, że znów o krok przybliżyliśmy się do pokoju, ale jaki krok został wykonany, to nikt tego nie mówił i zostawaliśmy z taką niewiedzą, mając świadomość, że rzeczywiście delegacje się spotykają, tylko nie wiedzieliśmy, co ustalają. W tej chwili Ukraińcy starają się o tym przypomnieć, ponieważ skoro świat nie patrzy w kierunku Ukrainy, skoro Amerykanie są niezainteresowani w tej chwili negocjacjami na tej linii Rosja, Ukraina, Stany Zjednoczone, no to Rosjanie mogą sobie pozwalać na to, co chcą, no i mogą bezkarnie prowadzić te wojny i swoje działania, nie oglądając się na nic, bo przynajmniej podczas tych rozmów jednak wskazywano im na to, że tutaj popełniają jakieś zbrodnie, że tam atakują, mimo że zobowiązywali się do tego, że nie będą atakowali. No troszkę ich te rozmowy mitygowały w swoich działaniach wojennych. W tej chwili żadnej ta, żadnego takiego ograniczenia nie ma. Nikt nie patrzy im na ręce, więc hulaj dusza piekła nie ma. A Turcy no Ukranicy... mogą się jakoś włączyć w te, w te negocjacje, ewentualnie mogą zostać zaangażowane przez Ukrainę do jakiegoś wsparcia? Turcja, Czy... oczywiście, że tak. Turcja ma dobre kontakty z Rosjanami, Erdogan ma dobre kontakty z Putinem e, i może być tutaj pośrednikiem. Tylko, że najlepsze chęci tureckie niestety rozbiją się o niechęci rosyjskie. Aha. Władimir Putin nie zamierza się spotykać z Władimirem Zeleńskim. On jasno mówi, że Zeleński jest nielegalnym prezydentem, ponieważ jego kadencja minęła. Nie baczy na to, że w czasie stanu wojennego, a w Ukrainie mamy stan wojenny, nie można przeprowadzać prezydenckich wyborów, bo byłyby one nielegalne. No i twierdzi, że Zeleński nie jest uprawniony do podpisywania jakichkolwiek porozumień. Pierwszym warunkiem jest przeprowadzenie wyborów na Ukrainie. Zeleński gotów jest nawet te wybory organizować i podpisywać jakieś zawieszenie broni, żeby te wybory przeprowadzać. Gotów jest nawet zrezygnować ze startu w nich, żeby no odsunąć się na bok i no nie być takim elementem, który przeszkadza w ewentualnych rozmowach pokojowych czy podpisywaniu czegokolwiek. No ale e, z drugiej strony chęci nie ma, a jak wiadomo do tanga trzeba dwojga i przy tym stole w e, z Istambule czy Ankarze musiałoby zasiąść dwóch przywódców. Na razie jeden chce, drugi nie bardzo. No to czekamy na to, co w najbliższym czasie się wydarzy. Ernest Zozoń. Ernest, bardzo dziękuję Ci za te informacje. Dziękuję również. Pogląd. Reklama Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka